za Jana Chrzciciela, a inni za Eliasza, inni jeszcze za jednego z dawnych proroków, który z martwych wstał i rzekł do nich, a wy za kogo mnie macie? A Piotr odpowiedział, mówiąc, za Chrystusa, Syna Bożego. A on zgromił ich i nakazał im mówić o tym, a on zgromił ich i zakazał im mówić o tym komukolwiek powiadając, Syn Człowieczy musi wiele cierpieć i musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów i uczonych w Piśmie i musi być zabity, a dnia trzeciego wskrzeszony. Postawa uczniów jest y, tak jak człowiek umie żyć i chodzić, to y, ta postawa jest po prostu typowo ludzka. I tu y, to działanie uczniów jest jakby nie pamiętali o tym, że mają że z nimi jest Pan Jezus bo ten dwunasty wiersz nam mówi a dzień chylił się ku wieczorowi wtedy przystąpiło do niego dwunastu i rzekli rozpuść tłum aby poszli do okolicznych wiosek i osad i tam się postarali o pomieszczenie i wyżywienie gdyż tutaj jesteśmy na miejscu pustynnym wiemy, że Pan Jezus sam pragnął, aby właśnie wyciągnąć ich na pustynię żeby byli z Nim i to było Jego działanie. On wiedział zawsze, co robi najlepiej. Gdy mówi do nich, a On rzekł do nich, wy im dacie jeść, oni zaś rzekli, nie mamy więcej aniżeli pięć chlebów i dwie ryby. Weźmy już o tym mówili, że przyznali się do tego, że nie mają. Tak i w tym miejscu, w tym drugim miejscu, jak Pan Jezus zmartwychwstał, i mówi do nich, dzieci macie co do jedzenia? Nie, nic nie mamy. Także to jest dobra postawa, kiedy przyznajemy się do tego, że swoimi własnymi wysiłkami nie jesteśmy w stanie nic zrobić i nic dla Boga przynieść i nic dla ludzi zrobić. To żeśmy powinni sobie zdać z tego sprawę, że wielokrotnie wysilamy się, trudzimy się dla naszych domów i rodzin, dla nasz, naszych współwierzących, ale raczej żeśmy powinni powiedzieć, że nie umiemy tego zrobić bez Ciebie, Boże. I to jest tutaj taka postawa właśnie, nie mamy, jakby oni mówią, no nic nie mamy. To, że mówią, że nie, ma, że nie mamy więcej aniżeli pięć chlebów i dwie ryby, w gruncie rzeczy dla tego wielkiego ludu to było to jakby nic. i chcieli to po ludzku oczywiście y, rozwiązać i y, wiemy, że Pan Jezus w ten sposób działał, pokazywał, aby y, może nie tyle, co w czasie, kiedy uczniowie z Nim chodzili, aby ta wiara ich y, wzrastała, tylko raczej to wszystko się działo, aby zapisać w ich sercach, że właśnie że mieli ze sobą tak potężnego y, boga, którego dotykali, z którym jedli, z którym pili, i z którym przebywali. I dlatego. Y, ten wiersz z listu Jana pierwszy list Jana, pierwszy rozdział Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy, czego ręce nasze dotykały, o słowie, żywota. Ale nie tu nic o jedzeniu nie ma, to chyba jest w innym miejscu. Chodziło mi o to, że uczniowie, jakby byli w czasie przebywania pana Jezusa, byli, ta ich wiara nie musiała wzrastać. Oni nie musieli, jakby swego serca. Nadwyrężać, wytężać, nie musieli pracować duchowo, byli jakby ludzie ochraniani, ale kiedy Pan Jezus odszedł do nieba, to wtedy ich wiara musiała wzrastać i musieli sobie przypomnieć te czasy, kiedy chodzili z Panem, i to właśnie jest to miejsce, które nam pokazuje. Trzeci wiersz na przykład mówi z tego pierwszego rozdziału, pierwszego listu Jana, co widzieliśmy i słyszeliśmy, na co i co wam zwiastujemy i abyście wy społeczność z nami mieli że y, oni sobie to wszystko później przypomnieli i to było, y, byli tymi świadkami które świadczyli o tym a tym wiesz, którym myślałem z którym żeśmy jedli i pili po jego zmartwychwstaniu to jest dzieje apostolskie także y, Bóg nam też daje i dzisiaj przez to słowo przypomina nam że właśnie, że z nami jest Zbawiciel, który nam i w tej sprawie, tej, może powiedzieć, wyżywienia naszego ubrania nie zostawi nas i że nas nakarmi, choćby nas było i tak wielu. Też jest bardzo ważny taki aspekt, może jeszcze na niego nie zwracaliśmy uwagi, że byli posadzeni po 50 i z tych pięciu chlebów i dwóch ryb nie jest powiedziane, że każdy skosztował, bo przecież i to już by było cudem, że 5000 mężczyzn wraz z rodzinami i każdy troszkę zjadł. Ale tu jest wyraźnie powiedziane, że oni się nasycili wszyscy, aż, aż już po prostu nie mieli ochoty więcej jeść. Tak dużo tego zjedli, bo to słowo nasycić oznacza. I właśnie tak jest z Panem Jezusem, że On, jak On daje, to yy, Daje tak, że jest nadmiar. Yy, abyście mając wszystkiego pod dostatkiem, mogli łożyć na wszelką dobrą sprawę, jest w jednym z listów do tych, którzy mają dobra ziemskie i tu też są ziemskie dobra. Jedzenie jest takim fizycznym elementem. Yy, chrześcijaństwo generalnie to nie jest. Yy, religia żebracza, czyli że wdowa daje ostatnie grosze, choć oczywiście to nie jest tak, że potępiamy tą wdowę, bo ona to zrobiła ze szczerości i Pan to pochwalił również, ale jak widzimy w listach Pawła i tutaj jest tak, że dowodem na to, że mamy na coś łożyć, że mamy coś dać, jest nadmiar. Oni nie mieli podzielić tych pięciu tutaj chlebów i dwóch rybek także że każdemu dali okruszek, tylko to się rozmnożyło tak, że się po prostu napełniły ich żołądki do pełna, tak że nikt nie, nie był głodny. Jeszcze powiedzieć na tym, że co uczniowie mówią, że też tutaj jesteśmy na miejscu pustynnym. I właśnie dzisiaj tak samo jesteśmy tu na tym miejscu pustynnym, na tym świecie. I od tego świata nigdy nie odbierzemy nic, czym byśmy się, mogli się nakarmić. Nic no, od ze świata, nic nie odbierzemy, czym byśmy mogli się nakarmić, nasze, nasze dusze. Jest to po prostu pustynie z tego świata nic nie weźmiemy. Dla siebie. Jeśli coś weźmiemy z tego świata, to tylko na swoją szkodę, ale właśnie nie pożywimy się w tym świecie, nie wzrośniemy. Jesteśmy właśnie na tym miejscu pustynnym, a jeśli coś chcemy rzeczywiście się czymś posilić, to od Pan Jezusa musimy to wziąć z Jego słowa. Ten fragment, który mamy przed sobą, jest opisany w czterech Ewangeliach. Jest to coś wyjątkowego, ponieważ jest niewiele wydarzeń opisanych w czterech Ewangeliach. I To znaczy, że jest to bardzo ważna, bogata lekcja dla nas dzisiaj. Myślę, że to, co pierwsze tutaj widać, to jest to, że Pan wystawia swoich uczniów na próbę. To jest wprost powiedziane też w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale, gdzie akurat Filip odpowiada. I jest powiedziane tutaj, a mówił to wystawiając Go na próbę. Jana 6:6. 6. I na pewno jest tak, że Pan Jezus nas kocha, a jednak dla naszego duchowego wzrostu stawia nas także dzisiaj, nie tylko kiedyś swoich uczniów, w sytuacjach, które dla nas wydają się za duże albo bez wyjścia, ponieważ wtedy zdajemy sobie sprawę, że go potrzebujemy i że jeśli Bóg nie zadziała, to rzeczywiście nie damy sobie rady. Myślę, że takich różnych chwil, żeśmy w życiu już ileś przeżyli w sprawach duchowych czy materialnych. Kiedyś w sprawie w momencie, kiedy była wystawa w Wieluszowie, tam było tyle różnych spraw, które trzeba było na bieżąco rozwiązywać, czy jakiś gdzie, kto i tak dalej. W pewnym momencie czułem się naprawdę tym już obciążony, a jednak to wszystko ułożyło się, można powiedzieć, ponad moją wiedzą. Wiele spraw się rozwiązało. Bóg zadziałał. To było dla mnie takie ewidentne wtedy, że sam Pan nad tym czuwał, co, co działo się dokoła Lekcja płynie z tego taka, żebyśmy mieli zaufanie do Pana, że Pan ma dosyć. I to myślę jest bardzo mocno podkreślone w Ewangelii Marka w 8 rozdziale. Ósmy rozdział od 14 do 21 wiersza w tym krótkim urywku Marek 8 od 14 do 21 jest dziewięć pytań. Nie chcę teraz tego czytać, ale rzeczywiście to widać, że Pan Jezus bardzo mocno podkreślił ten fakt, że na podstawie tego co się wydarzyło z tym cudem powinni wyciągnąć duchowe wnioski, a widocznie nie zrobili tego. Chodzi o to, żeby jeśli stajemy w różnych nierozwiązywalnych dla nas, czy trudnych warunkach, to potrzebujemy z tego wyciągnąć wnioski. Mianowicie Pan działa. On ma wystarczająco. I Też mamy przykład z życia Elizeusza. Także kiedy była setka czy ponad setka ludzi i oni tam mieli niewiele, bo 20 chlebów plus worek ziarna. I jednak na jej jeszcze pozostało. To jest ważne. Jeszcze pozostało. I to jest druga królewska czwarty rozdział od 42. Wersety. A więc... Myślę, że jest to dla nas pocieszające, że nie jesteśmy sami w tym życiu. Jest też powiedziane, jeśli ktoś tego nie doczytał, w Ewangelii Mateusza, 15 rozdział, że tam były, było 4 tysiące osób, nie licząc kobiet i dzieci. A więc jeśli tutaj czytamy, że było 5 tysięcy, więc możemy to jeszcze dodać, więc mogło być tych ludzi za 20 tysięcy tak naprawdę jeśli mówimy też i o tym że to było po 50 ktoś kiedyś zwrócił uwagę na to, że to jest dobra liczba jeśli chodzi o zbór chociaż w Ewangelii jest po 50 i po 100 więc nie, nie chodzi tutaj konkretnie o, o to, żeby zbór może liczyć tylko do 50 osób Chodzi o to, że, że kiedy jesteśmy zgromadzeniem w jakiejś danym, danym miejscowości, to potrzebujemy mieć ze sobą kontakt. Jeśli zbór miałby 300 osób, to siłą rzeczy większości tych ludzi nie znamy. i Nie mamy możliwości nawet porozmawiać. I tak naprawdę nie znamy siebie nawzajem, ani swoich potrzeb, czy tego, co myślimy. Więc... Myślę sobie, że to też ma znaczenie, jeśli to grono jest niezbyt wielkie, żeby można było mieć społeczność. Też jest to prawdą, że w dużym zborze gorzej się rośnie, ponieważ zawsze są inni. Można przez lata siedzieć z tyłu, jako taki wyłączony członek Ciała Chrystusowego. I To także jest lekcja płynąca z tego wydarzenia, mam na myśli teraz wiersz 16, że Pan Jezus jednak wziął to trochę, które było, przecież nie potrzebował tego, żeby rozmnożyć, nie musi robić coś z czegoś, mógł zrobić coś z niczego, a jednak wziął to. To znaczy, że te trochę, które mamy, Pan wykorzystuje. Pamiętam kiedyś, jak żona poszła, jeszcze dzieci były wtedy małe, poszła z dziećmi na jagody, bo mówię, jak nazbieracie, to sprzedamy. No ale dzieci tak zbierały, że tam niewiele z tego było, więc dosypała tego, co sama uzbierała, żeby jednak coś można było, po jakimś tam, nie wiem już ile tego było, coś z tego sprzedać. Chodzi o to, że te trochę, co mamy, Pan używa. Te odrobinę, ale może to pomnożyć. Mam na myśli też i duchową strawę, są zdania, które na przykład 15 lat temu słyszałem na konferencji i do dzisiaj pamiętam. Słowo słowo mogę powtórzyć, ponieważ tak to było takie ważne albo głębokie, że rzeczywiście Bóg dał pokarm, który przez lata daje siłę. I myślę, że to też jest tak, że Pan daje komuś może jedno zdanie, które potem daje nam siłę przez miesiąc czy rok Bóg jest żywy Zebrano pozostałych okruszyn 12 koszów. Tu też jest taki aspekt, że no po co to pozbierano, skoro był taki nadmiar? Czemu nie rozsypano tego? Pozbierano i to jest dla nas wskazówka, że nawet przy takiej obfitości Bóg nie życzy sobie marnowania. Właśnie to, żebyśmy też z tego się nauczyli, że nieważne jak duże jest błogosławieństwo, nie może być strat, nie może być marnowania, wyrzucania, marnotrawienia i to jest no, bardzo ciekawe, że oni pozbierali te kosze. To nie raz, bo to jest opisane raz na karmienie 5 tysięcy, innym razem inna liczba i tam też jest ten aspekt, że te kosze odpadków, w zasadzie okruszyn zostały pozbierane w celu dalszego wykorzystania. Znaczy, że 5 mamy w 4 Ewangeliach opisane, a 4 tysiące mamy w dwóch Ewangeliach opisane. Ale y, Bóg daje nam tą możliwość, że i z tego urywka słowa Bożego możemy wziąć naukę, że y, jednak ta, ten chleb Boży, który pomiędzy nami jest przez Boga dany, nie ma być marnotrawiony. Mamy z tego korzystać. Mamy z tego przechowywać. Skoro oni to pozbierali, to było ich dwunastu, to dla każdego jednego mieli pokoszu. I y, tu oczywiście jest też obrazowy, y, nauka obrazowa, y, że by oni właśnie y, z tego mogli korzystać na później. Bóg chce, abyśmy właśnie y, tym się dzielili, bo y, wyobraźmy sobie sytuację, że brakłoby jednak chleba, czy nie, było, nie zostałoby nic to można było powiedzieć, że ktoś jest głodny a jeżeli zostały zebrane okruchy to znaczy, że nikt nie był głodny że wszyscy się nasycili że zostało jeszcze pozostałości w Ewangelii Jana 6 Pan Jezus mówi, że szukacie mnie dlatego, nie dlatego, że żeście widzieli cud ale dlatego, że... Przepraszam, muszę to przeczytać, bo... Szósty rozdział, 26 wiersz odpowiedział im Jezus i rzekł zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda ale dlatego, że jedliście jedliście chleb i nasyciliście się zabiegajcie nie o pokarm który ginie, ale o pokarm który trwa, o pokarm żywota wiecznego, którym, który który wam da syn człowieczy na nim bowiem położył Bóg ojciec pieczeń swoją Także skoro yy, to, że oni się najedli, to, że pozostało, że uczniowie to zebrali, że Pan Jezus im to kazał zrobić, to żeśmy z, oni, też i oni, powinni z tego wyciągnąć duchową lekcję. I na pewno z tego wyciągli. I dla nas to oczywiście też jest przede wszystkim duchowa lekcja tego, że Pan Jezus najpierw wyprowadza ich na pustkowie uczniów wystawia na próbę i nie każe im żeby rozpuścić lud, ale bierze z od nich to małe, które mają i rozdziela to czy rozmnaża to i każe po prostu im to dać ludziom widzimy, że te błogosławione ręce Pana Jezusa to y, roznażają, a przez te ręce, które nic nie miały wcześniej, y, oni to roznoszą. Pan Jezus y, chce nas używać do tego, abyśmy właśnie byli uczestnikami tego błogosławieństwa Bożego. Że jesteśmy y, nie tak, że nie chcę powiedzieć, że potrzebni, ale Pan Jezus chce abyśmy Mu byli potrzebni. Żebyśmy yy, chcieli się użyć. Uczniowie najpierw byli w całkowitej rezygnacji. Później, kiedy ten chleb roznosili, na pewno mieli wiele entuzjazmu i wiele radości. Wyobraźmy sobie, że, po prostu, że ciągle przychodzili do Pana Jezusa i roznosili chleb. To jest napisane... Spojrzał w niebo, pobłogosławił je, rozłamał i dawał uczniom, wykładni przed ludem. Przecież nie załatwili tego w chwilę czasu 5 tysięcy ludzi, a w sumie, jak żeśmy już powiedzieli, około 20 tysięcy ludzi, to przecież było ich 12, chyba że było ich więcej jeszcze uczniów, ale przyjmijmy, że było ich 12, to musieli naprawdę się napracować. A każdy przecież był głodny. Jest napisane: Jedli i nasycili się wszyscy. Tak. Pan Jezus chce, jeżeli wykonujemy pracę, aby ci, którzy są tutaj między nami nie byli głodni. To też i od nas jest wymagane nasze życie, które Pan Jezus nam dał to słowo, abyśmy umieli z tego innych nakarmić, co od Pana Józa weźmiemy. Oczywiście nie jest to mowa tylko o braciach, ale o wszystkich, którzy są uczestnikami ciała Chrystusowego. Że mamy dbać jedni o drugich i żeby tak nie było, że ktoś stąd wychodzi głodny. A jeżeli tak jest, to albo sam powinien o tym powiedzieć, że jest głodny albo sami powinniśmy do tego głodnego człowieka przyjść i go umieć nakarmić Siódmy rozdział jest y, sytuacja z uzdrowieniem córki syrofenisjanki i tam jest takie odniesienie ale on rzekł do niej pozwól aby najpierw nasyciły się dzieci bo niedobrze jest zbierać chleb zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom a ona odpowiadając rzekła do niego tak jest panie wszakże i szczenięta jadają pod stołem z okruszyn dzieci. Też można proroczo to wskazać, gdzie ci karmieni w pierwszym rzędzie to byli z Izraela. Natomiast te 12 koszy jest dla pogan, dla nas. I faktycznie pięć i dwie rybki. A 12 koszy. Ogromna ilość w porównaniu z tym, co było na wejściu. I tutaj jest przerwa między 17 a 18 wersetem, ale jej nie powinno być. W oryginale oczywiście jej nie ma. Było to ciurkiem zapisane, bo jest. Kto jest tym chlebem? No, oczywiście ten, o którym jest mowa między 18 a 20 wersetem? Pan Jezus jest tym, który jest w stanie nakarmić i stało się, gdy modlił się na osobności. Pan Jezus, że byli razem z Nim uczniowie i zapytał ich tymi słowy. Za kogo mają mnie Ludzie. Właśnie on jest, między innymi, chlebem życia, chlebem życia, który ma moc nakarmić z obfitością, tak, że wypełni aż po brzegi i nikomu nie będzie doskwierać kłód. do wiersza szesnastego, tutaj jest powiedziane, że Pan Jezus spojrzał w niebo. Również w Ewangeliana, kiedy jest opis modlitwy Pana Jezusa, tam także jest powiedziane, że zniósł oczy ku niebu, czy do góry. Kiedyś zapytałem jednego brata, dlaczego my się modlimy z zamkniętymi oczyma? dla koncentracji, ponieważ kiedy e, rozmawiam z kimś, to patrzę mu w oczy. E, Boga nie widzimy, więc dlatego zamykamy e, oczy, żeby lepiej go widzieć. E, oczywiście nie jest źle, jeśli modlimy się z otwartymi oczyma, jeśli ktoś potrafi e, być skupiony. Tym niemniej rzeczywiście chrześcijanie, chociaż tego się nigdy nie naucza, zwykle zamykają oczy, żeby rzeczywiście być bardziej skupionym na, na Panu niż na tym co jest dookoła. Ale Pan Jezus modlił się z otwartymi oczyma. Zresztą życie do dzisiaj tak się modno. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, co dalej da jest powiedziane, że błogosławił, rozłamał dawał. i Tak samo jest, kiedy Pan był w Emaus, również błogosławił, łamał i dawał. I także w czasie wieczerzy było tak samo, błogosławił, łamał i dawał. I dokładnie my też tak samo to robimy, czyli modlimy się, brat to rozłamuje, podaje i jeden drugiemu i każdy kłamie. To także jest w tym Boża myśl. Modlitwa, jak jest napisane, kielich, który błogosławimy. A więc chodzi o modlitwę przed podzieleniem kielicha. Oczywiście także dotyczy to, to samo Chleba. Pomimo tego, że modlimy się w czasie zgromadzenia wiele razy, to jednak przed samym łamaniem także i to wskazuje na wagę tego, co robimy, ale również i to, że w tym danym momencie, kiedy mamy tę rzecz przed oczyma, to Duch Święty daje akurat to pragnienie, czy to potrzebę, żeby wyrazić to przed Panem, to, co przeżywamy w związku z kielichem czy z chlebem. Nie byłoby dobrze, gdybyśmy łamali chleb bez modlitwy. Chociaż kiedyś coś takiego chyba się zdarzyło. Dlaczego też można powiedzieć, tak to się odbyło? Ponieważ jest to takie Normalne rozpoczęcie posiłku u chrześcijan, że najpierw dziękuję się Bogu, a więc można powiedzieć, że Pan Jezus rozpoczął to dziękowaniem. Również kiedy jesteśmy razem zgromadzeni, na przykład na konferencji, także jest to litwa przed posiłkiem i to jest też ślad tego, co Pan Jezus sam zrobił. Najpierw połodlił się i potem wszyscy jedli. Jest to też wyraz tej społeczności, że podając ten chleb, wyrażamy to, że jesteśmy razem. Myślę, że coś się gubi, kiedy na przykład, tak jak to jest w religii, że ksiądz każdemu daje osobno, a jednak ten chleb jest obrazem całości, jest jeden chleb, z którego wszyscy, w którym wszyscy mają swój udział. Jest to symbol tego właśnie jednego ciała. Na pewno też jest tak, że potrzebujemy... Mam na myśli teraz braci, że kiedy schodzimy się razem, to nie tyle, żeby przyjść i coś wziąć, ale przyjść i coś dać bardzo ważna postawa, kiedy w ogóle schodzimy się razem. Ponieważ rzeczywiście można wyjść głodnym, albo może zranionym ze wspólnego zgromadzenia, ale to chyba głównie wtedy, kiedy człowiek jest nastawiony na branie. Kiedy ktoś myśli, powinni mnie pocieszyć, powinni mi coś dać, powinni mnie zbudować, powinni mnie rozradować. Ale najważniejsze jest to, żeby raczej szukać Pana. Może jest godzinne kazanie, z którego nic nie można wziąć. Ale jeśli ktoś rzeczywiście przychodzi, żeby coś odebrać od Pana, to jestem pewien, że tam gdzieś to jedno zdanie padnie, które akurat Bóg da, żeby się nakarmić. Tylko chcę jeden wiersz przeczytać z Księgi Ród, do tego. Księga Ród, drugi rozdział. Siedemnasty wiersz. Zbierała więc na polu aż do wieczora, potem wymuciła to, co zebrała a było tego około Ewy jęczmienia. Narzuciwszy to na siebie, poszła do miasta, a teściowa zobaczywszy to, co nazbierała. A teściowa zobaczyła to, co nazbierała. Potem wzięła jeszcze to, co pozostało jest w i dała jej. A jej teściowa rzekła do niej, gdzie zbierałaś dzisiaj i gdzie pracowałaś? Niech będą błogosławiony ten, który zwrócił na Ciebie uwagę. Wtedy odpowiedziała swojej teściowej, u kogo pracowała i rzekła, ten mąż, u którego pracowałam dzisiaj, nazywa się Boas. USA to spojrzy, którego dał Bóg. 119 To 19 była podna pier. 119. Nie się się zdrowie. przy grzechu podniesie się wzdłuż. Co podaje Ci Jezus radośnie Ty miesz, To żywota wiecznego jest dział. Przemień i A na wieki Już będziesz je miał Spójrz, spójrz Duchu spójrz Na Jezusa Kto No tak? 192, tak? Nie, nie, nie, nie. Możemy zaśpiewać. Trzecia zwrot Tutaj powinno być obciąż słówko moje, co brakuje. Im chcemy, że. Panie Jezu, byśmy rozważali ten fragment, kiedy Ty właśnie nakarmiłeś tak wiele dusz i również mogliśmy odczuwać to, że i Ty nas karmisz. I też wiemy o tym, że nieco, żebyśmy chodzili głodni, ale abyśmy byli właśnie nasyceni Tobą, Twoim słowem, Moim pokojem Twoją własną i dziękujemy Tobie za to, że Twoja obfitość w stosunku do nas nie zna granic, jest nieobjęta. I wiemy, że każdego z osobna prowadzisz, każdego z osobna zachowujesz i każdego z osobna karmisz. Dziękujemy Tobie za to wszystko. I prosimy jeszcze Ciebie o wiele dusz, które tak często jednak opuszczają zgromadzenia, aby mogli przyjść i nakarmić się tam, gdzie Ty dajesz nasz ten pokarm, pokarm po chwidości Bądź z naszych serc i rozpuść nas do naszych domów. Amen. Amen. Dziękujemy Tobie, że Ty dałeś nam sam siebie do jedzenia, że możemy karmić się Tobą, nabierać siły i mieć z tego powodu radość. Ale też wiemy to, że także i był czas, kiedy betlejem brakło chleba. I niestety też i wśród nas może być czas słabości czy posuchy, kiedy nasze serca są zajęte ziemskimi rzeczami. I prosimy Ciebie, aby tak i bracia i siostry, każdy z osobna łaknął tego prawdziwego chleba, tego czasu i społeczności z Tobą samym, abyśmy też i mogli siebie nawzajem przez to budować. Prosimy Ciebie o to, abyśmy mogli właśnie być dla innych też i tym pokarmem jeszcze raz prosimy Ciebie o jutrzejszy dzień, abyś Go pobłogosławił, żebyśmy mogli coś odebrać, ale też i coś dać, żebyśmy mogli mieć radość w gronie Twoich właśnie w tych ostatecznych czasach. Dziękujemy Tobie za to, że dzisiaj znowu okazałeś się wierny. Amen. Amen. Amen.